Deutzfahr Warrior i ładowarki Striegel to chyba dwa hity tegorocznej majówki z rolltopem. Nie tylko chyba majówki, bo... Te ciągniki w wersji Warrior i ładowarki Strigla mamy od końca roku ubiegłego, ale to faktycznie cieszyły się dzisiaj bardzo dużym zainteresowaniem, ze względu też na to, że Warrior jest kontynuacją dobrej tradycji dojca, a jest to limitowana edycja ciągnika bardzo dobrze wyposażonego i przy okazji bardzo dobrze cenowego, a co za tym idzie pięcioletnie finansowanie 0%. Strigel podobna sytuacja. Są to ładowarki niemieckie, w które to zapatruje się Bundeswehra. I tutaj one się cechują przede wszystkim trwałością. Niemcy nas przyzwyczaili do takiej dobrej, niermieckiej, solidnej roboty i trwałości. I tym właśnie charakteryzuje się Strygel. Jednocześnie prostotą budowy, ale bardzo dużą sprawnością, promieniem skrętu. Tutaj można było testować sobie jego promień skrętu na bardzo ograniczonej przestrzeni. I pomimo tego, że ta przestrzeń była bardzo mocno ograniczona, to on kręcił prawie w miejscu. Dzięki temu, że jest to konstrukcja łamana. Zawsze sprzęt jest budowany pod klientem pod jego potrzeby, pod jego daną specyfikę produkcji i tu tak samo w Striglu, to jest produkcja pod hodowców zwierząt generalnie rzecz biorąc, szerokości i wielkości tych maszyn też są uzależnione od budynków inwentarskich, które dany klient posiada. Tutaj już najmniejsza ładowarka, czyli 160DYA, ona jest mniejsza szerokością od jednego metra. To już jest bardzo pożyteczne, zwłaszcza gdy mamy stare obory budowane dawno temu, gdzie nie przywiązywano uwagi za bardzo do tego, że będziemy wjeżdżać maszynami, w ogóle nie przystosowywano rozmiarów chociażby wjazdów do maszyn, bo wychodzono z założenia, że i tak to się zrobi widłami. Teraz przyjeżdża maszyna i teraz co zrobić? tak? Jakie najwęższe mogą być? Dzień Which... Najważniejsze jak już mówiłem, to jest 160 poniżej 1 metra szerokości roboczej, bardzo sprawna, cicha przy tym i właśnie ta konstrukcja łamowana pozwala, żeby we wszystkie małe korytarze się zmieścić. Też to, co proponujemy naszym klientom, no to pokaz na miejscu właśnie w tych własnych inwentorskich pomieszczeniach, tak aby klient mógł sobie dobrać odpowiednią ładowarkę do swoich pomieszczeń inwentarskich. Strigel jest na jednym końcu gdzie mamy malutkie maszyny do wjazdu w nawet najmniejszą dziurę. Z drugiej strony jest czarny Dojcwar, czyli Warrior ciągnik dosyć duży. Właściwie Ile to ma koni? Na jakie gospodarstwo można o tym myśleć? Bo przy 15 hektarach to to nie ma sensu przecież. No na 15 hektarach jest sens, tylko go postawić samym podwiatu, żeby stał. Natomiast. I do kościoła jeździć. A, a to też, bo niektórzy tak lubią. Bo on rzeczywiście wygląda. Ma taki design bardzo nowoczesny. Bardzo nowoczesny odróżnia się kolorem tradycyjnym od dojca. Dwie e, dwa typy ciągników są objęte tą limitowaną edycją. To jest 9340, czyli 340 koni i 750. 250 koni. Są to ciągniki dedykowane również dla naszych żuławskich rolników gospodarzy, ale oczywiście ciągnik to nie wszystko. On musi być dograny i współgrać z maszynami, które albo posiada nasz klient rolnik, albo też zamierza je dokupić do takiego ciągnika. 7250, 250, 250 koni przy utrudnionych warunkach gospodarowania, czyli przy górach, przy zakamienionym te terenie te ciągniki czy maszyny muszą mieć swoją rezerwę, swój zapas i tak też więc tutaj nasi klienci to tak traktują. No, zejdźmy aż tak wysokiego C, bo powyżej 200 koni to już naprawdę duże gospodarstwa żuławskie, w zachodniopomorskim, może na Opolszczyźnie, ale taki zwykły rolnik to raczej szuka czegoś, co ma 160, 170 koni, no to już maks. No i z reguły to są droższe maszyny, więc każdy pyta, a może jakaś promocja? Bardzo trafne pytanie i bardzo trafna moc o której pani tutaj mówiła. 165 koni w naszej ofercie Deutzfahrt serii Agrotron jest promocja od kwietnia tego roku. Są to ciągniki budowane przez Dojca w Lawingen. Wyjeżdżamy tam z grupą klientów na początku czerwca do fabryki, żeby ją oglądać. Taką serię 150 sztuk tych ciągników w cenie promocyjnej zostały wyprodukowane na rynek polski. Tutaj na naszym terenie żuławskim sprzedaliśmy już ponad 10 sztuk, także to jest to jest bardzo trafiony produkt w bardzo dobrej cenie i w bardzo dobrym wyposażeniu, dlatego moc jego jest idealna dla gospodarstw średnich, ale także i dużych. Tam, gdzie potrzeba jest mocy, aby pociągnąć duży, opryskiwa 4000 litrów, zespół przyczep, ale również do pracy głównej w gospodarstwach rzędu 100, 150 czy 200 hektarów, jako ciągnik główny do orek, do, do agregatowania, z, w agregaty uprawowo-siewne.